Wiatr południowo-wschodni do wschodniego 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4, miejscami lód, widzialność dobra, możliwe oblodzenie statków. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr wschodni 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni do wschodniego 5 do 6, w porywach 7 do 8. Polskie Radio 8 minut po 20 Sportowe emocje w jedynce Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Korkina 2026 Kłaniamy się Państwu. 8 minut po 20 Program pierwszy Polskiego Radia i audycja specjalna. Połączone siły audycji i, przepraszam, redakcji sportowej i muzycznej. I mamy nadzieję dzisiaj na medal. Ten balonik napompowany, ale mamy ku temu podstawę. Witają Państwa Filip Jastrzębski i Marcin Kusy. Program realizuje Katarzyna Dubrawska. Nad całością czuwa wydawca Mariusz Filar, a my przenosimy się do Pradatco. Halo, Andrzej Grabowski. Przypominamy wieści sprzed kilku minut. Paweł Wąsek, skacząc tylko, jak się wydaje, 129,5 metra, wykonał świetną pracę, bo właściwie nadrobił, nadrobił punktowo nad każdą z groźnych reprezentacji. Przypominamy w połowie konkursu w takim wypadku po trzech z sześciu serii. Polacy na miejscu drugim tylko za Austriakami, mniej więcej 13,4 punktu, czyli tak w dużym uproszczeniu około 7-8 metrów straty do tych Austriaków. To wciąż nie jest nie do odrobienia, to wciąż jest. Realna perspektywa do tego, by powalczyć o coś w tych zawodach dużego. Tutaj yy, konkurs duetów z tą swoją specyfiką tych krótkich przerw między rundami generuje też ciekawe wydarzenia, bo część zawodników yy, właściwie od razu udaje się na yy, kolejkę linową, czy właściwie tutaj nie ma kolejki takiej stricte linowej, tylko jest taka yy, gondolka czy taka winda jadąca na górę. Skoczkowie często takich wind nie lubią yy, swoją drogą, bo to się często psuje, ale ci skoczkowie pędzą co sił, żeby zdążyć na, na kolejny skok tutaj yy, dzięki temu kibice mogą być nieco bliżej tych zawodników, bo mogą z nimi na przykład zbić piątkę. I tutaj ciekawa sytuacja, bo oglądaliśmy Ange'e Laniszka, który swój biały kombinezon zdjął, zdjął oczywiście też te, te niewygodne buty do skoków narciarskich i z tym wszystkim szedł po prostu na górę, a szedł w krótkich spodenkach yy, przy temperaturze około zera, także dość duża brawura można powiedzieć tutaj Ange'e Laniszka. Laniszka, który swój skok naprawdę, naprawdę zepsuł i bardzo utrudnił życie reprezentacji Słowenii. Teraz bardzo niezadowolony po swojej próbie Finn, Niko Kytosacho. A my teraz spoglądamy na polskich kibiców i naszego bohatera tych igrzysk. Tego dziewiętnastolatka z Bielska Białej, Kacpra Tomasiaka. Nieco poprawił się tutaj na rozbiegu, już za chwilkę dojedzie na progu jak zwykle. odbije się energicznie, hop! Odbija się z tego progu jak zwykle. Elegancko wykłada się na nartach, leci wysoko! I jest bardzo dobry skok, kolejny Kacpra Tomasiaka. Kacper wciąż czuje chyba lekki niedosyt, ale wrzawa na trybunach, bo to była dobra, dobra, dobra próba. Kacper chyba po prostu schował się w tym swoim świecie świadomości, że trzeba oddać trzy wybitne skoki, by Polacy tutaj osiągnęli coś dużego. Nieco tutaj Kacpra znosiło na prawą stronę, ale skok bardzo ładny. Oczywiście delikatnie odjechała Lewa Narta przy lądowaniu, ale to tylko taki symboliczny, symboliczny błąd. 135,5 metra w trudnych warunkach i większość polskich kibiców zachwycona. Trener Maciej Maciusiak zachwycony wyściskał tutaj swojego asystenta Krzysztofa Miętusa i Polacy w tym momencie oczywiście na prowadzeniu i to z dużą, dużą przewagą nad Drugą w tym momencie Szwajcarią. Do zakończenia tej trzeciej konkursowej grupy jeszcze pięciu skoczków. Andrzeju powiedz jeszcze proszę o tych zasadach. Kto awansuje? Ile drużyn awansuje do tej trzeciej serii? Do trzeciej serii z tych dwunastu, które pozostały w zawodach awansuje osiem drużyn, więc Polacy są po pierwsze na dobrej drodze do awansu, a po drugie na dobrej drodze do... Medalu. Dodajemy teraz, leci Norweg Sundal, czyli można powiedzieć człowiek, który jak widzi z Pratomasiaka to ma od razu lęk w oczach, bo mu się przypominają najgorsze chwile ostatniego tygodnia. Teraz Sundal skacze bardzo, bardzo przyzwoicie. 137 metrów. Natomiast y, nie ma szans w tym momencie, jak się wydaje, żeby Norwegowie zagrozili Polakom, bo te straty były jednak dość znaczące. Ale jeszcze sekundkę zostańmy, poczekajmy na pomiar i oddamy na spokojnie głos do studia. Przed nami wtedy pozostaną już tylko te cztery reprezentacje, nie cztery skoczki. Niemiec, Rajmund, Japończyk, Kobayashi, Słoweniec, Preuc i Austriak, Embach. No to jeszcze sekundkę, jeszcze sekundkę, odrobinę cierpliwości. Komputery wszystko ładnie policzą. 137 metrów, spoglądamy na sytuację. Polacy wciąż mają 5 metrów przewagi nad Norwegami, więc tutaj spokojnie. Duża ta przewaga i ona rośnie cały czas, <śmiech> Nie rośnie, to jest to bo... bardziej realne. Wydaje się to, że Kasper Tomasiak może mieć trzy medale Igrzysk Olimpijskich? Oj, to by było nieprawdopodobne. Słuchaj, kiedy siadaliśmy tutaj po godzinie 19, myśleliśmy sobie o tym, że był jakikolwiek medal. Andrzej już teraz w tej chwili napędza wszystko tak, że w zasadzie to możemy gonić Austriaków, ale fakt jest taki, że to są cztery bardzo dobre skoki oddane przez Wąska i Tomasiaka. Jesteśmy dobrej myśli jeśli chodzi o trzecią serię. No i brawo dla Pawła Wąska, bo cały czas mówimy Tomasiak, Tomasiak, niesamowity talent, ale to też jest nieprawdopodobna presja dlatego tego Pawła Wąska, który rywalizował o miejsce w tej drużynie z wielkim Kamilem Stochem, wygrał tę rywalizację i to on u boku Tomasiaka może reprezentować nasz kraj na tym konkursie duetów i teraz ma też świadomość, że cała Polska na niego patrzy, że tak, oczekiwania są wysokie w stosunku zarówno do Tomasiaka, jak i do Wąska. Gdyby coś Wąsek zepsuł, no to wszyscy oczywiście, no można powiedzieć, nie pozostawiliby po nim suchej nitki, ale daje radę i to jest myślę bardzo ważne. Zresztą już mieliśmy takie pierwsze jaskółki tego w konkursie indywidualnym, Przypomnijmy, to było 14 miejsce i Paweł rzeczywiście tą presję udźwignął, więc mamy dwóch naprawdę rasowych skoczków, młodych, obiecujących, perspektywicznych. No i czekamy na to, jaki będzie finał tych dzisiejszych zawodów. A w oczekiwaniu oczywiście sporo dobrej muzyki. You're told.